Jest sobota, 5 października 2024 roku. Słuchacie właśnie 519 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami jego eminencja, ojciec Jerzy czyli Michał Dżery Rakowicz. Witam Cię serdecznie. Cześć Szymas, witam wszystkich. Oraz jego cień, Szymon szymasz <laughs> Tym razem miałem łatwą robotę z tym powitaniem. Bo ponownie mówimy o horrorze religijnym dzisiaj, a właśnie cytat oraz jego cień pada w filmie, o którym będziemy opowiadać wielokrotnie. A będziemy opowiadać o filmie Konsekracja z 2023 roku. Jest to film, o którym ostatecznie nie wspominaliśmy w trakcie naszej prelekcji na kapitularzu 2024. Mamy go w naszych notatkach nawet ale w związku z limitem czasowym trzeba było coś wyciąć i ten segment wyleciał, dlatego z większą jeszcze, z tym większą przyjemnością dzisiaj do niego wracamy. No ale po kolei. Reżyserem jest Christopher Smith, a więc twórca o takiej w miarę ugruntowanej pozycji, przynajmniej wśród fanów grozy, thrillerów etc. W pełnym metrażu zadebiutował w 2004 roku filmem Lęk z Franką Potente w roli głównej, a potem dał nam jeszcze redukcję Piąty wymiar, e, folkową czarną śmierć, objazd i The Banishing, a teraz konsekracje. Scenariusz napisał wspólnie z Lowry Cook, dla której był to debiut w roli scenarzystki, gdyż Lowry Cook jest na co dzień producentką filmową. I ona produkowała wcześniejsze trzy filmy z Mysa, czy w sumie razem z Konsekracją trzy, a jeszcze wcześniej asystowała przy postprodukcji piątego wymiaru, Triangle, gdzie najprawdopodobniej się poznali. No i teraz dali nam razem horror religijny. Chcesz coś o twórcach, czy... W zasadzie chyba nie, bo ja widziałem Smitha jeden film z tych, które wymieniłeś, czyli Czarną Śmierć. Podobał mi się ten tytuł i szczerze mówiąc to po konsekracji to nawet chętniej sobie sięgnę po jakieś jego inne tytuły, bo no wydaje mi się, że obydwa te filmy to jest dla mnie no przykład na to, że to jest dosyć dobry, sprawny twórca. Mhm. Mm Niewybitny, ale w porządku. Tak, taki dobry rzemieślnik, jak ja to nazywam. I często o tym mówię, że dobrych rzemieślników nam potrzeba bardzo. Mam wrażenie w kinie gatunkowym, bo to jest trochę tak, że właśnie trochę się zapomina o tym, że nie każdy film musi być czymś wybitnym. Nie każdy musi, nie wiem, przełamywać schematy, zapadać widzą w pamięć, ale właśnie, no, żeby gatunek się. Posuwał gdzieś tam do przodu, to myślę, że właśnie takich sprawnych rzemieślników też nam potrzeba. Tak, nie wszystko musi być post. Dokładnie, dokładnie. Jeżeli chodzi o konsekrację, to główną bohaterką jest Grace, grana przez Jonę Malone. Jest to pani doktor okulistka, która otrzymuje wiadomość o rzekomym samobójstwie jej brata Michaela brat był księdzem i zginął w położonym na odludziu szkockim klasztorze. Sprawa śmierdzi na kilometr. Dodatkowo Grace nie ufa instytucji kościoła, to też postanawia udać się na miejsce osobiście do tego klasztoru i poznać szczegóły sprawy. Na miejscu odkrywa nie tylko liczne nieprawidłowości związane z samym śledztwem, ale także wręcz wielopoziomową intrygę, w której i ona odgrywa pewną rolę. Z jednej strony więc yy, klasyka. tak Ponownie trafiamy za mury klasztoru, w którym dzieją się niepokojące rzeczy. Z drugiej jednak strony nie obserwujemy po raz kolejny niewinnej siostry czy nowicjuszki, która właśnie jest pobożna, ale odkrywa mroczny sekret, tylko obserwujemy jednostkę z zewnątrz kobietę nauki i to kobietę negatywnie nastawioną do instytucji kościoła, instytucji klasztoru zakonu. I właśnie to zestawienie, jak ty to ująłeś w naszych notatkach na kapi, zestawienie szkiełka i oka z klasztorną regułą i tym mistycyzmem tego świata przedstawionego daje, myślę, pewien powiew świeżości. I tutaj już zaznaczę, że ten film został raczej chłodno przyjęty przez krytyków i przez publiczność przy takiej, tej pierwszej fali recenzji i też często padał zarzut, że on jest jakoś tam odtwórczy, że nie robi niczego nowego. No właśnie moim zdaniem tutaj troszkę tej nowości, świeżości jednak dostajemy. No ja szczerze mówiąc byłem bardzo zdziwiony po swoim sensie że on się spotkał, tak jak mówi, z chłodnym przyjęciem, dlatego że ja widziałem nawet trailer tego filmu w kinie, chciałem się na niego wybrać, ale jakoś się nie złożyło i trochę żałuję, że do kina nie dotarłem też. I ten trailer mi się podobał, on niby pokazywał wszystkie takie elementy właśnie, które możemy kojarzyć z... Trochę tą nową falą właśnie tego na ale był bardzo klimatyczny, bardzo dobrze robił robotę moim zdaniem i tutaj ja już od pierwszych scen byłem kupiony, bo właśnie widziałem, że z jednej strony Smith no, straszy i to mocno. I to jest coś, co mam wrażenie, że może niektórym przeszkadzać, dlatego, że to jest film, który jest bardzo mocno nastawiony na straszenie. Mamy tutaj dużo różnego rodzaju jumpscarów, dużo takich horrorowych schematów, ale z drugiej strony od początku fabularnie widzimy, że tutaj te klocki, one są poprzestawiane w taki sposób, że ja przyznam się otwarcie, że Prawie, że do samego końca nie wiedziałem, do czego to będzie prowadzić, bo już ten początek zwiastuje, że to może być coś nietypowego, dlatego, że mamy na początku taką scenę, kiedy zakonnica podchodzi do naszej Grace i mierzy do niej z broni. I następuje cięcie, my do końca nie wiemy o co chodzi i... Już od tej sceny, kiedy później widzimy Grace w domu, kiedy ona się dowiaduje o śmierci brata i mamy takie sceny trochę niczym z jakiegoś ghost story, nie do końca wiemy co tu się dzieje, o co chodzi, no bo nasza Grace jest właśnie panią doktor, okulistką, twardo stąpa po ziemi i to stopniowo eskaluje i ta intryga jest bardzo ciekawa w moim odczuciu. Przy czym y, też wydaje mi się, że drugi problem, y, dlaczego y, część widzów i część krytyków od tego filmu może się odbić i to jest może też y, do dyskusji tutaj pomiędzy nami, że in ta intryga jest tyle ciekawa, co ja mam wrażenie, że ona jest dosyć skomplikowana. <laughs> I jak y, y, człowiek się w nią y, tak nie, nie wgryzie, y, to... Może tu być nie wszystko jasne, bo tak naprawdę cała ta historia okazuje się w toku seansu być wielowątkowa, wielopłaszczyznowa, skupiona wokół przynajmniej kilku postaci i też przez to, że tutaj mamy różne twisty, różne zmiany frontów itd., itd. no to można się poczuć w pewnym momencie trochę zagubionym, czyli mówię z jednej strony fabuła, która jest... Niezbyt prosta i, i próbuje nam zaoferować coś nowego. Z drugiej strony właśnie dużo to, takich dobrze podanych, bo to też od razu zaznaczę, ale skonwencjonalizowanych strachów, nie? takich motywów, które no gdzieś tam jeżeli w horrorze siedzicie, no to już na pewno widzieliście wiele. Mhm. Mm Dobrze, to, to, to otwarcie rzeczywiście gdzieś tam intryguje, przy czym o nim się zapomina, Ono oczywiście powraca gdzieś tam w końcowych partiach filmu i dostajemy taką swoistą ramę fabularną, zresztą w ogóle całe otwarcie, nie tylko ta scena na ulicy z zakonnicą, ona chyba rewolwer ma w dłoni, no ale nieważne, mhm, no, z tak. pistoletem, z rewolwerem, bez znaczenia, nie tylko to powraca, ale też kilka innych elementów intro i to mi się bardzo podoba że to nie jest taka tania rama fabularna, tylko tam rzeczywiście powraca wiele wątków na koniec. Ale do finału przejdziemy później. Wspomniałeś o tej grozie. Początkowo otrzymujemy rzeczywiście takie typowe zagrania. Takie schematyczne, wręcz kliszowe elementy tego współczesnego, tak jak to ująłeś na tych horrorów religijnych o zakonnicach. Przykładowo, nie wiem, no bohaterka siedzi sobie w domu, nagle coś tam jak gdyby pika w elektryczności, tak gaśnie światło, ona nie wie co się dzieje, to światło nie działa, w jakimś tam lustrze w domu widzimy postać zakonnicy, której tam prawdopodobnie nie ma, więc zakładam, że to jakiś byt nadprzyrodzony, no ale coś ewidentnie tam się przemieszcza po tym domu, mieszkaniu. Zostawia też przy lustrze, tam przy, na lustrze jest naklejone zdjęcie i na tym zdjęciu jest jakiś czerwony ślad. Nie wiadomo, co to jest, no chyba krew, no bo przecież oglądamy horror. To są bardzo typowe zagrania, które też przywodzą na myśl bardzo konkretne skojarzenia. No i w moim przypadku były to skojarzenia przede wszystkim z Uniwersum Obecności uh -huh. i z Walakiem, tak, z postacią zakonnicy, zresztą też z filmów Denan, Zakonnica 1, Zakonnica 2, ale okazuje się, że konsekracja idzie w zupełnie innym kierunku, bo to nie ta zjawa będzie nas straszyć przez cały film Jumpscare'ami, tylko dostajemy tę wielowątkową, wielopoziomową, enigmatyczną, myślę, że to jest słowo klucz, intrygę. I groza tutaj wynika z tych poszczególnych elementów tej intrygi, bo po pierwsze zaczynamy dostawać flashbacki z przeszłości Grace i Michaela, tej naszej dwójki protagonistów. Dowiadujemy się, że ich dzieciństwo było dość traumatyczne i to są naprawdę nieprzyjemne sceny. Po drugie, docierają do nas okruchy informacji o przeszłości samego klasztoru i zakonu, i to jest historia jak z Dana Brauna, tak? Jakieś tajne stowarzyszenia, potężne artefakty. I tak dalej. I to jest de facto nawet nie tyle wątek horrorowy, co taki bardziej, nie wiem, no, przygodowy, sensacyjny, ale na pewnym etapie historii właśnie, znaczy początkowo my nie wiemy do końca, do czego to będzie zmierzać. To jest po prostu kolejny element tej dziwności naszej opowieści. Potem to wchodzi tak bardziej w Dana Brauna, a po trzecie My wkraczamy wraz z bohaterką na teren klasztoru i widzimy, że tam nic nie jest normalne. Jest uh -huh. nasza matka przełożona, która po prostu kłamie w żywe oczy. Jest ksiądz Romero, postać księdza, która wspiera trochę naszą bohaterkę, ale jednak no, wiemy, że ma raczej dwie twarze, a potem tam się wyjaśnia dokładnie, co robi w tym miejscu, w jakim celu tam jest. Jest na przykład siostra, która wydłubała sobie oko i przez cały Cały film teraz milczy, jest młoda siostra, która znowu nie potrafi utrzymać języka za zębami, jest bardzo wylewna, opowiada dziwne rzeczy, bo ona mentalnie jest dzieckiem i właśnie cały czas też wyskakuje mówiąc a kuku, tak, pikę bu i to oczywiście wszystko podbudowuje poczucie zagrożenia ale też myślę, że może troszkę wybijać, bo ta wizja klasztoru jest przegięta. Trochę brakuje, myślę, w tym filmie takiego normalnego klasztornego życia, które pojawia się w podobnych produkcjach, czy to w Omenie, czy w Niepokalanej, o której też opowiemy za jakiś czas. Tam troszkę tego normalnego klasztornego życia widzieliśmy, a w konsekracji ten zakon to jest banda dziwaków po prostu i e, przy tym właśnie jeszcze nagromadzaniu wątków, przy tych różnych płaszczyznach czasowych. Jeszcze w tych płaszczyznach czasowych y, występują powiedzmy glicze pewnego rodzaju. To na koniec zostaje wyjaśnione, y, jak gdyby wszystko się klaruje, wątki są domykane, ale w toku seansu tutaj często tak nie wiemy do końca, co się dzieje. Tak? Czy my widzimy teraz właśnie retrospekcję taką zwykłą, czy to jest jakieś, nie wiem, wyparte wspomnienie, czy to jest sen. Czasami tak jak gdyby coś się dzieje, bohaterka coś słyszy czy widzi, ale to się chyba jednak nie wydarzyło i też tak troszkę widz głupieje. Rzeczywiście wydaje mi się, że ta enigmatyczność i poziom skomplikowania mogą być problemem i Pewnego rodzaju no, przegięcie, tak? Hiperbola w tej dziwności naszego miejsca akcji też właśnie mogą niektórych odrzucać. Dla mnie sama kwestia tej dziwności klasztoru nie była problematyczna, dlatego że. To mi pasowało tak naprawdę suma summarum do całej fabuły. To może faktycznie wybijać trochę na początku, ale wiesz, kiedy my z Grace odkrywamy stopniowo karty i, i całą intrygę, to nagle okazuje się, że to jest w sumie dosyć na miejscu i tak naprawdę trochę właśnie to, czy omen, czy niepokalana, to, to właśnie fałszują nam tę rzeczywistość, nie? Pokazując... Mogę coś wkrącić? Po... Mhm. Też to negatywne nastawienie Grace, nie? Jak gdyby tak, może tak. wypaczać trochę ten obraz, bo my jednak jej oczami poznajemy to miejsce, więc ale mie też to nie przeszkadzało powiedzieć. w trakcie mhm. seansu. Tak, dokładnie. Ale po prostu po seansie to dostrzegam. Mhm. To jest bardzo celna uwaga, bo też chciałem na to zwrócić uwagę, bo y, moim zdaniem tego nie można pomijać, że jednak Grace jest postacią y, antyreligijną. To nawet nie jest sceptyczka. Ona widać, że y, przyjeżdża tam z negatywnym nastawieniem, więc wydaje mi się, że to też jest trochę tak, że jeżeli my śledzimy tę historię jej oczyma, no to jakby jest naturalne, że trochę przejmujemy właśnie jej perspektywę na to wszystko, co się tam dzieje, tak? To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia, ta enigmatyczność, o której ty mówisz, to rozumiem, że to może być problem, tym bardziej, że nawet patrząc na te różnego rodzaju retrospekcje, które nam podbudowują te główne wątki, nie wiem, kwestia przeszłości jej z jej rodziny, kwestia właśnie tego wątku, niczym z Dana Browna, o którym wspominasz, to też jest trochę tak, że te retrospekcje nawet zawierają w sobie można powiedzieć jeszcze twisty. W tym sensie, że to mm -hmm. też nie jest tak, że dostajemy retrospekcję, która nam od razu wszystko wyjaśnia, tylko my dostajemy jedną retrospekcję, później na przykład dostajemy podbudowę tej retrospekcji, a później dopiero gdzieś tam w finale wszystkie te wątki zaczynają się nam zbiegać i klarować sytuację i, i pokazywać, co tak naprawdę nam zaszło, kto jest kim i dlaczego. Tak, na przykład nagle dostajemy króciutką sekwencję, w której jak gdyby jest dziecko w jakiejś masce i zbliżają się do niego jacyś rycerze. W innej tak. scenie mhm. nagle widzimy już scenę współczesną, gdzie jakieś dzieci są trzymane w klatkach. I właśnie totalnie to nie ma podprowadzenia, tylko dostajemy takie krótkie flashbacki i nie wiemy do końca, jak to połączyć. Na koniec to się spaja, ale w toku właśnie to, to nie tyle wybija, co podbija poziom pytań, które sobie stawiamy. Tak? I oczywiście widz stara się sobie to splatać w jedną całość, tak, łączyć, interpretować i nawet wydaje mi się, że to nie jest jakoś szczególnie trudne, nie? że powoli te klocki się do siebie całkiem dobrze dopasowują. Bo ja też w moich notatkach sobie robiłem takie jak gdyby zapytania dla mnie, nie? Na zasadzie czy, czy to jest ta postać, tak? Czy to wynika z tego? Czy w takim razie ci ludzie zrobili to i to? I potem się okazało, że raczej domyśliłem się w większości tych rzeczy na tych poszczególnych mhm. etapach, ale rzeczywiście tego jest sporo. Przecież dla mnie to też jest zaleta tego filmu, nie? Że on jest tak, tak, tak, taką, tak, tak, tak. może nie wyzwaniem intelektualnym, no bo to trochę przesada, ale jest właśnie taką zabawą dla Widzanie taką łamigłówką. Tak, tym bardziej, że tutaj nawet nie wiem, cały wątek przeszłości Grace, nie kwestia tego co ona przeżyła w domu rodzinnym kwestia ojca i zmiany w ojcu która w pewnym momencie zaszła, czym to jest umotywowane mi się też to bardzo podoba, że to jest stopniowo odkrywane, przy czym jeszcze żeby podbić właśnie tę horrorowość i dziwność no to tutaj mamy kolejne jeszcze elementy, nie? bo wchodzą nam w pewnym momencie te jakieś artefakty, nie mamy całą mhm. tę księgę Taki dziennik pisany w jakimś dziwnym języku, i też początkowo my w zasadzie nie wiemy, czy to jest, czy to są jakieś runy, czy to jest jakiś kod po prostu i tak dalej, i tak dalej. To mnie zmyliło, bo tego totalnie nie skumałem. Ja sobie zapisałem, nie, że mamy dziennik zapisany foodhulkiem, czyli właśnie go a się okazało, że to jest coś innego. To tu akurat się złapałem, muszę przyznać. Mm -hmm. Tak i, i, i wiesz i tutaj e, tych elementów jest e, bardzo dużo i e, z jednej strony właśnie mamy cały czas e, m, tę intrygę posuwaną do przodu wraz z poczynaniami e, Grace i, i ona stopniowo odkrywa e, o co w tym wszystkim chodzi, ale z drugiej strony i właśnie tu też mi się wydaje, że dlatego część krytyków czy część widzów e, może pewną wyższością patrzeć na konsekrację, że tutaj Smith cały czas nas straszy i to tak bardzo bezpośrednio. Nie? Mamy te wszystkie jumpskery z naszą siostrą i jej Akuku. Mamy różnego rodzaju właśnie niepokojące, dziwaczne sceny, których Grace doświadcza w samym klasztorze i które są rozgrywane trochę czasami tak, że my nie wiemy, czy to się w ogóle wydarzyło, czy ona widziała to, co widziała, czy, czy jej się y, przywidziało, czy ona, nie wiem, popada w jakieś szaleństwo, czy o co tutaj chodzi, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że to są właśnie sceny takie bardzo mocno nastawione na bezpośrednią grozę i yy, no po prostu wydaje mi się, że trzeba trochę mieć tego świadomość, bo mi się to bardzo podobało, bo to jest trochę też tak, że tak jak powiedziałem na początku, że potrzeba nam dobrych rzemieślników, to yy, ja też na przykład uważam, że to jest trochę jak z obecnościami, że wiele osób szczególnie teraz z perspektywy już lat yy, od pierwszej, drugiej obecności bardzo pogardliwie się o tych filmach yy, wypowiada, yy, zapominając jak one są efektywne, jeżeli chodzi o straszenie widza, nie? I oczywiście, no, ja mogę być negatywnie nastawiony czasem, nie wiem, do pewnych reperkusji, które w tej chwili odczuwamy właśnie przez sukces obecności. Ja rozumiem, że też pewne te schematy, no, które były, nie wiem, nowatorskie te naście lat temu, teraz już nie do końca mogą tak działać. No, ale umówmy się, dobrze zrealizowany jumpscare, dobrze przemyślane właśnie jakieś tam horrorowe sceny, nie? to będą robiły klimat i one tutaj, wydaje mi się, robią klimat, tym bardziej, że działa to jakby na dwóch czy trzech poziomach, bo wydaje mi się, że te sceny są dobrze przemyślane w kontekście takim audiowizualnym. Dobra jest w ogóle scenografia czy całe to miejsce, bo to też jest wydaje mi się ważny aspekt, że my jesteśmy w tej Szkocji i to jest naprawdę mega klimatyczne położenie całego tego klasztoru. To jest trochę inna przestrzeń niż właśnie mieliśmy w, obec w Omenie Początek czy w Niepokalanej, która trochę inaczej też na nas oddziałuje właśnie przez to odcięcie od świata, przez to położenie na tych klifach i tak dalej, i tak dalej. To od razu jest nieco inaczej prowadzone. I ja bym też chciał wyróżnić aktorstwo, bo mam wrażenie, że Tutaj ten casting też się sprawdza właśnie w kontekście tego, co Smith próbuje tutaj robić i, i to i chodzi mi o Jenę Malone, która bardzo wiarygodnie kreuje postać Grace, ale właśnie też całą tę ekipę wokół klasztoru, czyli właśnie naszego ojca Romero, który niby jest właśnie kimś, kto ma jej pomóc, a tak naprawdę no, ma jakieś tam swoje intencje. Właśnie wszystkie te główne siostry, które gdzieś tam będą nam z Grace wchodziły w interakcje I, i nawet, nie wiem, takie postaci gdzieś tam stła, jak ten detektyw szkocki, którego ciężko jest rozumieć momentami, mhm. no to to jest tak, że wszystkie te postaci, one się bardzo dobrze wywiązują ze swoich ról, wszystkie te aktorki, aktorzy wywiązują się bardzo dobrze ze swoich ról i to, to też powoduje, że, że po prostu te sceny działają tak jak trzeba, nie? Że nawet w momentach, kiedy można by było popaść w pewną śmieszność, nie? No bo tam nie wiem mamy właśnie w którymś momencie pewną ekspozycję związaną z przeszłością całego tego klasztoru. no i Ja mam wrażenie, że wielu twórców by to wyłożyło w tym sensie, że przysłowiowo sala by wybuchła śmiechem, a ja nie miałem poczucia, że, że to jest jakieś nie wiem, przegięte i komediowe. Nie? To było tak ograne, że ja, ja to kupiłem, nie? to jest może dziwaczne, może nietypowe, ale jakoś pasowało mi właśnie do tego całego świata, do tej wizji, którą Smith i spółka tutaj nam serwują. Mhm. E, Dobrze, po kolei. Grace też mi się bardzo podoba. Właśnie jako ta bohaterka twardo stąpająca po ziemi i też, co jest istotne, mówiąca wprost co myśli. Bo często te postacie stojące trochę w opozycji do kwestii wiary, to one tam kręcą nosem, ale niekoniecznie jak otwarcie walczą. A tutaj już na samym początku, tak? gdy siostra, zaraz po przybyciu Grace do tego klasztoru, gdy siostra przełożona, matka przełożona kręci, wyraźnie kręci w sprawie samobójstwa Michaela, no to Grace po prostu nawet nie próbuje bawić się w jakieś konwenanse, tylko mówi cut out with this bullshit. nie? Od razu po prostu stop. Skończ z tym pieprzem, tak? Film też jako całość nie bawi się w żadne gierki z nami, tak? Nie robi podchodów, że tam na etapie 40 minuty dowiadujemy się, że coś rzeczywiście nie gra, tylko właśnie już na tym etapie, to jest tam nie wiem, 10 minuta może, może nawet nie. My wiemy, że ta historia Matki Przełożonej w ogóle się nie klei, jest totalnie nieprawdopodobna i Jenna Malone sprawdza się nieźle, ale co ciekawe ona zaczyna jako taka twarda bohaterka. tak? Mamy to jej takie negatywne nastawienie i wkurzenie na absurdy całej tej sytuacji, w której się znalazła. I ono zostaje skontrastowane później z tymi momentami, gdzie ona zaczyna czuć się zagubiona. I to też jest fascynujące i moim Wręcz zdaniem... Wręcz wątpić, nie? Tak naprawdę i trochę kwestionować swoje własne przekonania. Tak, I to jest też w miarę świeże moim zdaniem, bo w pewnym sensie to jest dekonstrukcja takiej typowej bohaterki horroru, nie? Bo w horrorze jednak częściej bohaterka początkowo jest słaba i cicha, a w toku fabuły zyskuje siłę i głos i zaczyna gdzieś tam walczyć o swoje i też twardo protestować. A tutaj mamy odwrócenie, przy czym żeby też to może źle nie zabrzmiało, to nie jest tak, że finał jest mało widowiskowy, tak? że bohaterka na koniec jest słaba <śmiech> czy coś. Absolutnie. Tak, wręcz przeciwnie, końcówka jest strasznie intensywna. Doceniam też to, że w tym klasztorze mamy pewnego rodzaju opozycję stworzoną na początku, czyli ten konflikt między Matką Przełożoną a Księdzem Romego, w ogóle Romego. <śmiech> Mrugnięcie okiem. Do fanów grozy, bo ksiądz początkowo wstawia się za Grace, nawet donosi policji na matkę przełożoną, która no, jakąś straszną kaszanę odwaliła w kontekście tej, tej całej sprawy. No bo tam dowiadujemy się, że ona jakoś manipulowała przy zwłokach. To też nie ma za bardzo sensu, bo mówimy o jakimś rosłym mężczyźnie, 80 kilka kilo, a ona tam go niby przenosiła, w ogóle umyła ciało samobójcy i mordercy. Naprawdę od początku właśnie czujemy, że. Coś tutaj ostro nie gra, no i ksiądz wstawia się za naszą bohaterką, no ale potem oczywiście wychodzi na to, że też skrywa swoje tajemnice i nie powiedziałeś o tym, w niego wciela się Danny Houston, którego w sumie przed miesiącem mogliśmy zobaczyć w kruku wyroli Vincenta. I on też jest bardzo spokojny, troszkę stereotypowy, tak, ale pasuje dokładnie do tego księdza o dwóch twarzach. Te inne aktorki właśnie też się sprawdzają w tych przegiętych rolach, nie właśnie trochę mhm. takich wynaturzonych, ale tak jak już powiedzieliśmy, perspektywą Grace i wspomniałeś też o tym, że to wszystko ładnie wygląda. Rzeczywiście, mamy tutaj zdjęcia Roba Harta i Shauna Mona. I oni rzeczywiście w atrakcyjny sposób ukazują zarówno te klasztorne pomieszczenia i one w sumie też nie są tak do końca stereotypowe, bo teraz bardzo często w tych horrorach to jest taki klasztor nocą zaciemniony gdzie mamy te korytarze z jedną świeczką, a tutaj też jest sporo scen jednak za dnia, gdzie te sale są jasne, wszyscy są w tych jeszcze w jasnych strojach i one też bardzo fajnie wyglądają i mamy też piękne szkockie krajobrazy, uh -huh. bo widzimy tutaj no, zarówno jakąś tam drogę przez lasy, niziny, wyżyny, jakieś klify, morze, wodę. To wszystko naprawdę ładnie się prezentuje. I mamy też trochę gry lustrami, tak, jakimiś odbiciami w filmie, no to takie niby standardowe rzeczy jak na horror, ale właśnie jako całość to też jest gdzieś tam wizualnie atrakcyjne. I znowu nie poziom wybitny, to nie są kadry takie no na, na plakat, nie, na zdjęcie i na powieszenie na ścianie, ale wszystko jest tym takim dobrym, sprawnym rzemiosłem. Tak, zresztą notabene ale to tak tylko na zasadzie off-topu, bardzo mi się też podoba plakat konsekracji, który mm -hmm. mam wrażenie, że ładnie oddaje właśnie trochę tym, czy, to czym jest ten film, że on jest, od razu zwiastuje, że on jest nieco przegięty, nieco może przejaskrawiony, ale ogrywający też konkretną konwencję i no fajnie to wygląda. Tam mamy takie siostry leżące na klasztorze podłodze. Krzyżem. krzyżem. i, i krzyż pośrodku pomiędzy nimi takiego jakiegoś węża zakrwawionego narysowanego wokół tego krzyża. Bardzo fajny plakat, także, także tak. Mhm. Mhm. I ty wspominasz o tych jumpskegach. Ja ci powiem, że ja ich aż tak w pamięci teraz nie mam, znaczy są takie zajawki scarów, ale bardziej zapadły mi w pamięć te sceny po prostu no, przemocy, tak? bo rzeczywiście uh -huh. to też. my tutaj mamy liczne samobójstwa i morderstwa, mamy trochę przemocy wobec dzieci i kobiet, bardzo dziwne klasztorne tortury w jednej sekwencji. Jedną śmieszną scenę tak z perspektywy krzyża w krzyżu, że tak to ujmę, kto widział, ten zrozumie. Ale rzeczywiście momentami jest jakoś tam karfawo i to też działa. nie? To znowu jest od strony efektów dobre rzemiosło. To nie jest film jakoś zbyt brutalny. Przy niepokalanej pewnie do tego wrócę, bo tam były sceny, które po prostu mnie wykręcały przed monitorem, tutaj jakoś zdzierżyłem to od początku do końca, ale no dzieje się, tak? Mhm. No, no, dokładnie. Jest jeszcze jedna rzecz, którą na razie pomijamy, bo tak mówimy o technikaliach, o tej grozie, o aktorstwie, a mianowicie może nie głębia, bo to też może nie najlepsze słowo, ale to jak ten film podchodzi do tabu, nie? do właśnie tej krytyki Kościoła z punktu widzenia naszej głównej bohaterki, bo to też jest ważne. To nie jest tak, że ten film jest krucjatą wobec Kościoła, ale Grace prowadzi taką krucjatę, i ten film, podobnie jak inne horrory klasztorne, też eksploruje wątki uległości, posłuszeństwa i z drugiej strony kontroli w obrębie religii, pokazuje pewne skrajne zachowania w obrębie tych struktur zakonnych czy kościelnych i też tutaj taką patologię w kontekście współpracy, bądź też właściwie jej braku między klasztorem a posterunkiem policji, bo tak jak mówię, to, co tutaj odwala nasza matka przełożona, to się w głowie nie mieści. I nie ma tutaj dydaktyzmu jako takiego. Nie? On nie, wiem, nie mówi, jak uzdrowić kościół czy coś takiego, ale stawia pytanie o to, czy i jak na przykład w obrębie jakiejś wspólnoty religijnej można zwalczać swoich przeciwników, pojawia się kwestia predestynacji co może u nas w katolicyzmie nie jest jakoś bardzo istotne, no ale w innych odłamach chrześcijaństwa już jest bardzo ważkim tematem, więc zastanawiamy się, czy nasze zbawienie, czy potępienie są z góry określone, czy może mamy jako jednostka wpływ na to, jak skończymy ostatecznie. I Jest tutaj też sporo takich delikatnych wątków, nie? To ta przemoc wobec dzieci, jakieś choroby psychiczne, świętokradztwo, takie sekciarskie pranie mózgu, etc. I ten film może nie podchodzi do nich z subtelnością, ale też nie skandalizuje, mam wrażenie. On nie stara się być takim szokerem, nie jakimś takim policzkiem wobec wierzących czy coś takiego. No on to operuje tym wszystkim gatunkowo, więc wiadomo. No. Subtelności nie ma, ale też nie ma jakiejś woli skandalu. Tak, ale to, to jest też tak, że to są w sumie ciekawe tematy często i ja mam wrażenie, że w ogóle tematycznie to jest nietuzinkowy tytuł o tyle, że jak ja tak o nim myślałem, to można powiedzieć, że na przykładzie wielu postaci i, i też i całej opowieści widać, że tutaj jedną z kwestii, które twórców interesują jest w ogóle istota zła i takie nasze samostanowienie jako postaci. Mhm. W tym sensie, że wiesz, że mamy... W religii to mityczne dobro i mityczne zło, z jednej strony Boga, z drugiej strony, nie wiem, szatana i jakby właśnie różne religie w różny sposób do tego podchodzą, no ale jednak jest tak, że, nie wiem, mamy w chrześcijaństwie właśnie to pojęcie grzechu i taką jasną sugestię, że, nie wiem, ktoś może być... Zły absolutnie na przykład, nie? A tutaj na przykładzie tego filmu i mówię różnych postaci i różnych punktów w tej historii my widzimy jak bardzo to jest jednak może nawet powiedziałbym nie tyle relatywne bo to jest nie najlepsze słowo bo tutaj jednak zło jest złem bardzo często bezpośrednio nazywane ale właśnie, że to jest nie często tak, zależne też od jakby konkretnej postaci i ścieżki, jaką on czy ona w życiu obierze, nie? że jednak, że to nie jest tak jakby nieraz ludzie chcieli, że nie wiem jakieś złe wydarzenia z przeszłości to już jest determinanta po prostu wszystkiego w naszym życiu i tak naprawdę to już trochę za nas podjęto większość decyzji, a my musimy tylko już spełnić y, nawet znów może nie tyle swój obowiązek, co gdzieś tam oczekiwania y, y, świata wokół, w, wobec nas. Nie? I wydaje mi się, że to znów, to nie jest może jakieś specjalnie głębokie, ale wydaje mi się, że to jest i ciekawe, i dosyć świeże, nie? bo jednak no, na przykładzie chociażby, tak będziemy trochę zestawiać, chcąc nie chcąc, jakby te filmy Omena Początek czy Niepokalanej, że jednak te filmy są zupełnie o czymś innym tematycznie, nie? że mhm. bardzo często w ogóle, ja nie wiem, tam też wspominałem na prelekcji o Siostrze Śmierci na przykład, nie? też taki hiszpański horror i on też jest dużo bliższy właśnie Omenowi Początek czy Niepokalanej, w tym, jak podchodzi do tematu, pomimo tego, że znów to, to jest trochę inny klimat, bo tam hiszpański horror, to, to jakby wiadomo, to już samo to determinuje pewne, pewne kwestie i pod tym kątem ja uważam, że konsekracja jest interesującym tytułem i, i, i znów trochę mogę nawiązać do tego, co powiedziałem na początku. Ja summa summarum trochę jestem zaskoczony. Tak chłodnym odbiorem tego tytułu, bo uważam, że na tle wielu horrorów, i to nawet nie tylko religijnych z ostatnich lat, to jest tytuł, który jak gdzieś tam zapamiętam i który gdzieś mi się wyróżnia pod kątem właśnie te, te, tym tematycznym i tego, co on nam tutaj serwuje. Tak, wspomniałeś o tej istocie zła. To jest niezwykle ciekawe, że gdy dochodzimy do finału, do tych ostatnich nie wiem, 10-15 minut, gdzie wszystkie wątki zostają domknięte, poznajemy ostatecznie przeszłość Michaela i Grace, poznajemy rolę i plany, czy to zakonu, czy księdza Romero powraca kilka wątków z samego otwarcia, no to okazuje się, że pytanie o to, kto tutaj w tym filmie w świecie przedstawionym jest dobry, a kto zły, komu powinniśmy kibicować, że ono pozostaje otwarte do pewnego stopnia, mhm. że dobro nie jest wcale dobre w stu procentach, że zło nie jest wcale złe, że zło może czynić dobro, a dobro może czynić zło. I to znowu nie jest jakoś odkrywcze, no umówmy się. <śmiech> tak tekstów kultury, które poruszały takie wątki jest wiele, ale w kontekście Jasne, kina gatunkowego właśnie horroru religijnego z klasztornymi murami to jest w miarę świeże. I tak jak powiedziałeś, ten film podchodzi do tego tematu zupełnie inaczej niż te trzy przywołane przez ciebie. Nie? On stoi w pewnej opozycji wręcz tutaj i dlatego też jest ciekawy, nie odkrywa Ameryki na nowo, ale Właśnie on jest rozrywkowy. On, ja, ja powiedziałem, tak, że to jest trochę mieszanka horroru, religijnego i kodu Leonarda da Vinci. Tutaj się strasznie dużo dzieje. Absolutnie nie można narzekać na nudę. Mamy sporo tych retrospekcji, przecinanie się przeszłości, teraźniejszości przyszłości, enigmatyczną opowieść, która dopiero w tym finale się tak rzeczywiście totalnie a to jeszcze Lata wszystko w, w 90 całość. minut, bo wydaje mi się, że to jest też aspekt, który powoduje, że ten dynamizm jest tak mocno odczuwalny, o którym ty wspominasz, mm -hmm. że, że to nie jest tak jak teraz też wiele filmów współcześnie, nie wiem, dwie godziny plus, tylko to jest no, staroszkolne 90 minut. Tak i przy tym miszmaszu, dynamice, masie akcji też sensacji i horroru i też krwawych scen, mamy takie właśnie ciekawe podejście do samej istoty zła i za to ode mnie też plusik. Ymm, przy czym no rozumiem, że nie wiem, chaos w narracji może się komuś nie spodobać, że pewnego rodzaju przegięcie tej wizji, tego klasztoru widzianego oczami Grace, że to może odrzucić, że ta wielopoziomowa intryga, która tu łączy jakieś średniowieczne bractwo zakonne z jakąś przemocą wobec dzieci i z tymi wydarzeniami tu i teraz, że to może być dla kogoś zbyt wiele, ale dla mnie to był bardzo udany seans. Tak na pomidorkach ten film ma 41% od krytyków, 32% od widzów, więc bardzo nisko. Na IMDb 5,2% na 10, więc już tak no, w miarę, tak, bo powyżej piątki. No to już są filmy, które gdzieś tam e, raczej warto zobaczyć, warto dać im szansę. Dla mnie to było spokojnie jakieś 7-8 na 10, trochę świeżości, przyjemna rozrywka, tak. No, w kontekście takiego właśnie chorego rzemieślniczego, dobra rzecz. Tak, no ja się tutaj totalnie podpisuję. Ja się świetnie bawiłem i też się cieszę, że akurat to wyróżniłeś, bo wydaje mi się, że to też jest warte podkreślenia, że pomimo tego, co my mówimy, że ta historia jest dosyć zamotana i, i trzeba pewnej uwagi, żeby tutaj złapać w końcówce te wszystkie wątki razem z twórcami, to ten horror jest rozgrywkowy. No jednak zaczynamy z naszej perspektywy, jak nagrywamy zaraz październik, jak nas słuchacie to już mamy październik, zbliża się Halloween i uważam, że jeżeli na przykład ktoś by chciał sobie szukać jakichś seansów na Spooktober na przykład czy właśnie na okolice Halloween, to konsekracja, to jest tytuł, który śmiało można sobie wybrać jako taki film nawet do obejrzenia gdzieś tam ze znajomymi, bo... I na przykład sprawdzi po prostu... się lepiej niż Saint Maud, nie? Do takiego oglądania tak, grupowego. zdecydowanie. Zdecydowanie, bo mówię, on, on jest naprawdę po prostu bardzo sprawnym filmem gatunkowym, który będzie potrafił nas przestraszyć, będzie potrafił nas zaintrygować, jest dobrze zrealizowany, więc no ja... Ale wymaga pewnego skupienia tak, i wymaga pewnego skupienia, no ale to, to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie plus w tym przypadku, że no widać jednak, że ta historia była zmyślnie rozpisana, bo ja nawet post factum tak sobie w głowie kminiłem różne pytania, które miałem w trakcie seansu. I uważam, że tutaj to się ładnie spina naprawdę wszystko i że ja nie czuję, żeby były jakieś białe plamy, czy żeby coś mi nie grało nie? w całej tej opowieści, tylko faktycznie wydaje mi się, że finał bardzo ładnie wyjaśnia nam te wiele wątków z wielu płaszczyzn czasowych i, no i to też ode mnie tylko i wyłącznie plus za to. No dobrze, no to uporaliśmy się z kolejną naszą religijną zaległością, jeżeli chodzi o horror. Przed nami na pewno jeszcze rozmowa o Niepokalanej, a kiedy to czas pokaże. Teraz tak się staram wymieniać tematy. Tak Był film, był komiks, teraz jest film, za tydzień pewnie znowu będzie komiks, potem może książka, czas pokaże. No ale na pewno się jeszcze będziemy słyszeć, więc Ojcze Dżegysławie, dziękuję za kolejną rozmowę. Dzięki również. Słuchaczom, słuchaczkom dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli konsekracje widzieliście, dajcie znać, co o niej sądzicie. A my będziemy się żegnać i tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.